podejście 1500-1900 nie wiem, które w każdym razie już sporo ich było. było nie mam nagrać wcześniej jednak kiedyś myślałam, że wszędzie na nagrywać wszędzie, w każdej sytuacji. No bo w sumie, co to za filozofia, usiąść sobie i pogadać. Ale właśnie. Jak się okazuje, wcale nie jest łatwo nagrywać, gdzieś, jeśli jest się gdzieś na wyjeździe. Tym bardziej, jeśli Zoom szwankuje, ale udało mi się go jakoś postawić na nogi. Mam nadzieję, że na dłuższy czas. Nie jest też wcale łatwo nagrywać, jeżeli ktoś u nas jest. Ponieważ wiadomo, kręci się, Trzeba skorzewkami, przysuwagarkami i, I coś chce co chwila Poza tym nie ma tej takiej swobody gadania eee, A nagrywanie szeptem mogłoby się szybko znudzić Zwłaszcza osobom słuchającym No Także dopiero teraz mam możliwość nagrywania I w ogóle właśnie zdałam sobie sprawę z tego Jakie echo jest u mnie w sypialni Niedobrze, niedobrze ten odcinek miał być taki w, w, trochę wspominkowy w sensie o tym, jak to było na wyjeździe, jakie były przeboje z dzieciakami i w ogóle. Ale, ale taki odcinek jeszcze zdążę nagrać. Mam nadzieję, że będzie to kolejny jak się ukaże. Po powrocie trochę też się zniechęciłam do nagrywania w związku z sytuacją, jaka miała miejsce z, z gwiazdkami z tego, co się orientuję, to wiele osób jest z tym zbulwersowanych i emocje jeszcze nie opadły. Mm. Mam nadzieję, że mimo wszystko Godaj będzie dalej nagrywał i będzie umieszczał na swojej stronie odcinki. Eee, a właśnie, zapomniałam. E, Sławku, jestem wredna, <grywania> jednak nagrywam i będziesz musiał, biedaku, tego słuchać. O... Ale wiem, że zrobisz to z przyjemnością, tylko tak gadasz właśnie. Znaczy, no, mam taką nadzieję, że z przyjemnością. Niech będzie. Mm. Co ciekawego się dzieje w moim życiu? Jakaś taka jestem... Mm, mm, mm. Znowuż rozbita. W sensie czuję się zmęczona. Tak naprawdę to nie wiem za bardzo czym. Um. Dodatkowo kręgosłup, znowu Byłam raz na masażu, jeszcze parę razy pójdę. Pomaga, relaksuje, chyba właśnie takiego relaksu mi potrzeba. Masażystka stwierdziła, że mam bardzo wszystko pospinane w plecach. Może to dlatego, nie wiem. No poza tym też pogoda jakoś nie sprzyja tryskaniu energii, aczkolwiek znam osoby, które nieważne, jaka pogoda, jaka pora dnia czy nocy, są niczym taki chomiczek w kołowrotku, który nie potrafi się zatrzymać. I dobrze, że są tacy ludzie, ponieważ yy, oni w jakiś sposób są takimi akumulatorkami, które nakręcają pozytywnie innych ludzi. O, tak. Cóż jeszcze. O, oglądałem trochę nowych mieszkań takich od dewelopera i cały czas się zastanawiam, cóż począć, czy... Sprzedawać i kupić nowe, czy się wstrzymać, czy za rok, czy za dwa lata, czy w ogóle po prostu wziąć kredyt na hipotekę i pozmieniać to, co mnie wkurza w tym mieszkaniu. Nie wiem. Są pewne minusy, o których już kilka razy mówiłam. Ostatnio na przykład, yy, co ma miejsce, co jakiś czas, zapchały się rury. Nie dobrze, że byłam w domu, ponieważ zaczęło wszystko wypływać. Tak, więc trzeba było szybko lecieć, w się woda i cała akcja była. No są to też uroki, jakieś tam mieszkanie na parterze. Aczkolwiek doszłam do wniosku, że nie chciałabym mieszkać wyżej niż na pierwszym piętrze. No ewentualnie drugie, jak gdyby to było mało schodów. Gdyż tachanie z zakupów i z grzewek wody jakoś mi się nie uśmiecha. No chyba, że byłaby winda. Aczkolwiek w... w tej mieścińce chyba tylko są dwa czy trzy bloki, gdzieś z winda. No. W ogóle ceny są śmieszne. W sensie bliżej centrum jest taniej o dziwo niż na tak zwanym zadupiu, właśnie między innymi dlatego, że tam jest winda haha, ha. ciekawe no także to jest jedna z rozkminek jakie ostatnio mają miejsce w moim życiu poza tym prowadziłam interesującą konwersację sama z sobą mi się coraz częściej, się ze sobą też kłócę ostatnio się kłóciłam ze swoim sercem które stwierdziło, że zbyt często je olewam odpowiedziałam mu bardzo prosto, mianowicie już jara się z byle powodu a skoro jara się z byle powodu, to niekoniecznie jest wyrocznią jakąś, której warto zaufać. Poza tym zbyt wiele razy zawiodło. Tak. No może też trochę jakiś tam strach we mnie jest przed podjęciem pewnych kroków. Bardzo możliwe. No ale cóż, ja mam też takie szczęście, że wszyscy fajni i cudowni ludzie w sensie mężczyźni mieszkają albo bardzo, bardzo daleko, albo mają już swoje rodziny, albo są totalnie na mnie zainteresowani. Jej! No. Em, dzisiaj też miałam bardzo przyjemny obiad z moją rodzicielką w restauracji. Em, byłam zdziwiona, kiedy kalender w ogóle na początku musiał przyjąć na piwku, na na W sensie, no. Powiedziałam, że wydał mi 10 tych wydał resztę całą i jak mu oddałam, te, te, te, te, te, co. Uważałam, że powinno być napiwkiem, zrobił duże oczy. Dziwne zjawisko. No, ale cóż. Odnośnie tej restauracji to też zostawiłam tam reklamówkę z kupionymi bluzkami, i później latałam po sklepach, gdzie ja mogę ją zostawić. Aż w końcu trafiłam już do tej restauracji. Jak tylko mnie pan Kaliner zobaczył, od razu z szymowskim uśmiechem udał się za Ladę i mi tą reklamówkę podał. Tak. No. <grym> Cóż, jeszcze mogłabym jakże ciekawego, interesującego i porywającego powiedzieć. Nie wiem, hmm, co by mogło was zainteresować. Poza tym moje życie serio jest takie tak normalne, że aż nudne. <grych> tak. M -m -m. Coś, coś chciałam rzec i mi to uciekło. No cóż, jak mi się przypomni, to powiem, jak mi się nie przypomni, no to przypadło. Tak, o. Yy, cóż, jeszcze. Mm, o, przefarbowałam się na taki bardziej czerwony, aczkolwiek już mi zdążył włoski zblaknąć. Poza tym nie był to taki czerwony jak Wiśniewskiego, o nie, nie, no taki kolor to nie chciała. Ale swoją drogą podobały mi się takie granatowe włosy, takie ciemno-niebieskie. Nie wpadające w czerń, tylko takie ciemno-niebieskie. Fajne są. Nie mogę sobie na wszystkiego pozwolić, ale może jakieś dwa posemka kiedyś. Mhm. Albo w przyszłe wakacje. O. Niestety do pracy nie mogłabym z takim frazem przyjść. Poza tym postanowiłam zapuścić włosy. Znowuż. Ciekawo jak długo wytrzymam. Ale nie tęskni mi się do kitka. W sensie kucyka końskiego ogona, czy jak to tam kto nazywa. Tak. No, to, to, to takie. Takie na wspominki mnie wzięło i stwierdziłam, że ach, fajnie było, więc zapuszczamy włosy. No. Mm, no tak, mam też nadal konto na Facebooku i się ma. Dobrze. Mhm. Chociaż dostaję. średnio raz na dwa dni zaproszenie od jakichś osób, których w ogóle nie kojarzę. Ani ze zdjęcia. Ani zmieniaj nazwiska. Może czasami też po prostu nie wiedziałam, jak się ma na nazwisko. Ale tak czy inaczej nie przyjmuję takich zaproszeń. O. poza tym, jeżeli komuś bardzo zależy, mógłby wysłać wiadomość, nie? Powiedzieć, że kim jest, i w ogóle żebym wiedziała, czy ja chcę mieć taką istotę w znajomych i żeby mi tam buszowała w, na przykład w zdjęciach czy coś. O. Odnośnie zdjęć, to trzeba by jakieś sobie w końcu zrobić, ponieważ. Jako osoba, która zwyczaj stoi z drugiej strony aparatu i która nie lubi, gdy jej się robi zdjęcia, mam ich tak niewiele. Ale o tym już chyba też mówiłam. W ogóle jak tak się zastanawiam, o czym mogę powiedzieć, to wychodzi na to, że o wielu rzeczach już mówiłam. I znacznie się robić mega nudna. No jak to tak może być? Ja nie wiem, masakra jakaś totalna. Boże, co ja gadam. No jakiś taki nastrój mam... Z... Na zasadzie. O, chwilowo, nie mam co z sobą zrobić, to sobie coś nagram. Tak. No. Robię sobie takie wyczurlenie. Jutro by trzeba było się wziąć za sprzątanie mieszkania. Hurra! No. Zastanawiam się, czy innego kobiety też mają taki problem jak ja. Mianowicie spodnie, spoko. Mogę sobie kupić, spódnicę mogę sobie kupić, co też uczyniłam, ale z bluzkami mam problem. A ten problem dotyczy czego? biustu, który nie bardzo chce się mieścić w bluzki. I to jest właśnie kijowe. A jeśli się zmieści, to wygląda w nim jak w ciuchach ciążowych. są ogólnie duże wtedy. Hm. No, także mam taki problem i mam problem z kupieniem butów na obcasie. To jest też mega, mega, mega problem. O, i i balerinek. Nie mogę nigdzie kupić takich, żeby mnie nigdzie tam nie obcierało, nie uciskało i było wygodne. No, swoją drogą pewnie bym takie znalazła za jakieś 400 wy, ale to też mi się średnio uśmiecha tyle wydać. Jeden znajomy stwierdził, że skoro lubię trampki, powinnam sobie kupić konwersy. Ja odpowiedziałam na to, że w cenie innych konwersów to ja mam cztery albo pięć par innych trampek. Trampków. to zówek. I w związku z tym wolę sobie kupić ich więcej. Jak się zużyją, to bez bólu serca po prostu je wyrzucę i kupuję następne. Tak. O. Jeszcze... I cały miesiąc wolnego i, i i strasznie szybko to leci wszystko. Za szybko. Ale też, czy te wakacje będą jakieś takie, że będę super je wspominać? Trochę mało jakichś takich wyjazdów było. no Miałam, nazwijmy to, zlot rodzinny. Byłam też na tym obozie pracy. Uważam, że generalnie in plus wyszło i, i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Chociaż z wypłaty niekoniecznie. No i oczywiście z lot. Mam nadzieję, że wszystko wypali, nie będzie żadnych zakłóceń i będzie w ogóle fajnie, i pojadaj w ogóle. No. Trzeba też zacząć trochę ze znajomymi znowu się spotykać. Tak. No, tylko często jest ciężko się zgrać, chociaż jak się mówi, dla chcącego nic trudnego. a Jeśli coś ma być, to będzie, jeśli mam się z kimś spotkać, to się spotkam, jeśli nie teraz, to w przyszłości, mam nadzieję, że niedalekiej. O. Dobra, co mnie jeszcze irytuje? O, to właśnie, dawno nie było odcinków pod tytułem, co mnie irytuje, co mnie drażni. Haha. Ha. Um, irytuje mnie to, gdy jeśli ktoś zaczyna ze mną pisać, na przykład na czacie Facebookowym albo na Gmailowym i sam zacznie pisać, a później ja muszę na siłę ciągnąć rozmowę i jeszcze czekam z 10 minut na odpowiedź, to dużo prościej byłoby wysłać po prostu do mnie wiadomość, gdyż takie rozmowy sprawiają, iż czuję, że jest to takie trochę bez sensu, i to, to irytuje mnie. I, i, i, i. Także jeżeli chcesz do mnie napisać, to Poświęć tą chwilę czasu i już wtedy nie rób dziesięciu innych rzeczy w tle. No chyba, że ktoś tak bardzo myśli, co napisać mej skromnej osobie. O, to też tak może być. Tak, tak. Chociaż nie. Dowiedziałam się też, że jestem średnio inteligentna, jako iż używam przeglądarki Firefoxa. Jee, yeah. Jakoś nigdy nie pokusiłam się o to, aby sprawdzić inną. Tam mi odpowiada, i jest mi z nią dobrze. Już się zaprzyjaźniliśmy, i i o, no chyba, żeby ktoś przyszedł, przyjechał, pokazał, nauczył. Nadal nie mam skonfigurowego. nadal nie mam skonfigurowanego shell'a z cutefTP-em ani z komanderem, czy jak to tam się zwie, gdyż nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ się mi błąd. Mam nadzieję, że syn znajomej przyjdzie i mi to zrobi. Jeśli nie, to po prostu zrezygnuję, bo pozmieniali porty i inne rzeczy i teraz w ogóle takiego, taki port nie chce wchodzić, jak oni O. E, cóż jeszcze się zmieniło? E, o. Tak, odnośnie Fake FM też się zmieniło, mianowicie zaraz rzadziej słucham i nie naglądam na stronę facebookową. A dlaczegoż? Dlategoż, iż nie bardzo się potrafię odnaleźć w świecie, gdzie rządzą nastki i gdzie jest pełno serduszek, swój taśnych komentarzy yy, i ciągłego odwalania Allachów przed prezenterami i, i, i coś takiego nie bardzo by mi chyba odpowiadało. Aczkolwiek nadal lubię prezenterów. Jednak bardziej Piotra niż Michała jakoś, tak? Nie wiem czemu. Eee, I wiem, że ja jacyś nowyście pojawili, jakiś Michał, drugi i ktoś tam chyba jeszcze. I robią kolejne nabory. Więc audycje mam nadzieję, że będą fajne i poza tym radio się rozwija. No Jakoś po prostu nie, nie, nie czuję się w, w pasująco do kręgu Fanów. Fanek właściwie. O. Może po prostu jestem osobą konfliktową. Też nad tym rozmyślałam. I doszłam do wniosku, że generalnie to chyba coś w tym jest, że w takich y, jakichś y, społecznościach internetowych zawsze jakaś burza jest z moją osobą. Więc podejrzewam, że to ten coś jednak. Też wiem, że często strzelam fochy, aczkolwiek y, szybko mi przechodzą. I tylko nie zawsze potrafię ja pierwsza wyciągnąć rękę. Hmm. No, ale chyba fochy ma wiele osób. Tak sobie myślę. I wiele osób jest marudnych, więc chyba mieszczę się w średniej statystycznej. Tak. No, więc już czegoś tam się o sobie dowiedziałam. Nie. Yeah. Poza tym jestem dość wymagająca, tak sobie pomyślałam i, i ymm, mniej liberalna, jeśli chodzi o podejście do dzieciaków. Tak sobie też ostatnio pomyślałam na obozie. Poza tym jedno dziecko wzbudziło we mnie jakieś tam odczucie rodzicielskie, ale było to tylko na czas obozu. Ale to o tym powiem w odcinku, który będziesz, będzie tegoż właśnie dotyczył. No. Hmm, cóż jeszcze rzeknę, powiem, wydukam. Pęskniliście? E, ja naprawdę niczego nie słucham, znowuż. Wiem, wiem, jestem okropna, wstrętna. Zabiorę się do słuchania, pościągam sobie na MP3, będę sobie gdzieś tam wieczorami słuchać, obiecuję. Znowu mam chyba trzy podcasty w plecy, czy jakoś tak. Hmm, I i odcinki kilku osób, które w jakiś tam sposób lubię, których słuchanie nie polega na tym, że chcę, mam ochotę przewinąć lub wyłączyć totalnie. No. Poza tym, gdy patrzę na statystyki swoje, to wiem, że grono moich słuchaczy jest bardzo niewielkie, ale z drugiej strony takie kameralne, więc tym bardziej chyba fajnie nagrywać dla wybrańców niż dla mas. A co? Tak, zastanawiałam się też nad tym, czy nie nagrywać na zapas, w sensie wtedy, kiedy mam czas i kiedy mam nastrój, nagrywać kilka odcinków, potem je powrzucać, ale ja tak nie potrafię i, i to, by już, to by już nie było na tyle szczere, na tyle spontaniczne, a dowiedziałam się, że w ogóle jestem inna, gdyż jestem zbyt otwarta i szczera w swoich nagraniach i że jest to takie jakieś dziwne w porównaniu do innych yy, podcastów nie wiem, na ile to na plus, na ile to na minus i nie wydaje mi się, żebym aż tak otwarta było. Uwierzcie mi, jak spotkacie mnie na żywo. Na pewno <śmiech> zauważycie wiele rzeczy i dowiecie się wielu faktów, których byście się nie dowiedzieli z, z kolejnych odcinków. Ehm, też zastanawiam się nad tymi odcinkami tematycznymi, takimi różnymi, które taki czas się ukazywały. Być może nadal będą się ukazywać, aczkolwiek to Musi być taki impuls, który napędzi resztę mojego ja do tego, aby takie coś stworzyć. O. Poza tym nigdy nie zostanę mistrzem cięcia, montowania i w ogóle, gdyż całkowicie mnie to nie pociąga. Tak. Może to i dobrze, a może to po prostu się trzoczy, że jestem kobietą. Jak to tam sobie uważa. Mm -hmm. Tak. Ym, jeśli chodzi o pogodę, to fakt faktem jest okropna, pada, jest pochmurno w ogóle się był pierwszy dzień, kiedy trochę słońca było, ale z drugiej strony jakoś nie jest to moim zdaniem yy, jakimś takim, nie wiem, motorem do tego, aby nic nie robić. Ponieważ wyjazdy mogą być równie fajne, gdy jest brzydka pogoda jak i gdy jest ładna, wystarczy, że po prostu jest się kreatywnym i, i ma się wokół siebie fajnych ludzi. Wtedy zawsze jest co robić i pomysły potrafią być jeszcze bardziej odjechane niż wtedy, kiedy jest pogoda i jedzie się z schematem. O, tyle wam powiem. No... <śmiech> Coś jeszcze, czy powiem, czy, czy nic już nie powiem? Nie wiem, czy coś powiem, może już lepiej nie. Ten odcinek to jest taki znowu na rozruszanie i, i, i się boję, że się okaże, że te odcinki na rozruszanie coraz częściej będą się pojawiały. I to będzie dopiero ząg. Ja muszę w ogóle się zapoznać z tymi nowościami, jakie się pojawiły w katalogu. Nie znam w ogóle tych ludzi. Nie wiem, co to, nie wiem, z czym to się je i w ogóle, czy to warto słuchać. No, cóż. Chociaż znając moje podejście i moją krytyczną naturę, to, to może lepiej się za to nie zabierać. jak sobie myślę. A poza tym posłuchałam swojego głosu na kamerze, gdzieś tam w tle i zaszłam do wniosku, że jest masakryczny. I nie myślałam, że to tak brzmi, bo nawet jeżeli się słucha jakichś tam odcinków gdzieś, to to inaczej jest mimo wszystko. I na pewno nie jest to głos radiowy. Eee, masakra. No ale cóż, taką, takimi strunami nie obdarzyło natura, więc cóż, też myślałam sobie o tym, jak to Zwłaszcza, jeżeli ma się styczność z takimi ludźmi, którzy są utalentowani, jak to tak człowiek tym bardziej czuje się pospolity. Że na przykład, nie wiem, ktoś ma zacięcie do tańca, czuje ten rywet, mi świetnie tańczy, ktoś super śpiewa, a ktoś jest w ogóle obdarzony wieloma talentami, czyli, że jest bardzo na przykład ładną kobietą, do tego świetny charakter ma i do tego tańczy, śpiewa i w ogóle jest bardzo inteligentna. I cóż, według buddystów to w poprzednim życiu sobie na to zasłużyła. Zaczynam się obawiać, jakie będzie moje przyszłe życie. ja gnujaczek, jak nic. No. I tak nie wiem, jak to jest możliwe, że, mimo mojej tej krytyczności, właśnie takiego braku liberalizmu w niektórych sprawach, z drugiej strony, jestem osobą, która często zaniedbuje siebie dla dobra innych, że tak powiem. Jakoś tak tyle z ekspliczności jest we mnie samych, że zresztą do wniosku, że nie będę dalej siebie rozkminiała, gdyż może coś się skończyć. Aczkolwiek, jeżeli dostrzegę coś, co bardzo mnie samo będzie wkurzać, to może to zmienię. Aczkolwiek jestem chyba niereformowalna reformow i im jestem starsza, tym jest gorzej. I tym bardziej te moje jakieś tam wady wychodzą. No ale cóż, życie jak w Madrycie. No. no dobrze, to taki odcinek na rozruszanie myślę, że wystarczy. Może, może, może postaram się jutro coś wypuścić jeszcze. Będę się starała, póki mam możliwość nagrywać. Tak. Poza tym jestem przekonana, że po zlocie będzie dużo różnych odcinków. Nie wiem, czy ze mną w roli głównej, raczej wątpię. Ale może też coś wrzucę, coś nagram. Haha, może się nauczę nagrywać ze słuchawkami. Tak, no cóż, zobaczmy. W każdym bądź razie cieszę się, że jestem. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie choć trochę. I mam nadzieję, że wszelkie burze już są za nami i teraz nadejdzie taka idylla w świecie podcasterskim. A to, co nie zostało już do tej pory wyjaśnione, zostanie wyjaśnione i atmosfera zostanie oczyszczona, gdyż to nadal wisi, nadal jest smród. Więc użyjmy nie odświeżacza, tylko po prostu pozbądźmy się źródła tegoż zapaszku i nie dopuścimy do tego, aby coraz więcej osób się zniechęcało do nagrywania. No. Zatem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.